Jeśli wiesz, że coś może pójść źle i podejmiesz stosowne środki zapobiegawcze, to źle pójdzie coś innego. Prawo Murphy'ego pochodzi z wiki cytatów, czytał Krzysztof Siwiński.